To są informacje Polskiego Radia 24. Polacy wyjeżdżają na święta. Wzmożony ruch na drogach, dworcach i lotniskach. Spalony Krzyż Papieski zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz warszawskiej parafii. Pracownicy Centrali ZUS opuszczają budynek, przerywają strajk do 9 kwietnia. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Minister energii ustalił nowe ceny. Maksymalne paliw będą obowiązywać od jutra do wtorku włącznie. W sobotę cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,21 zł. Oleju napędowego 7,87 zł za litr. Tymczasem na kolei i lotniskach wzmożony ruch przed świętami wielkanocnymi.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 Wyjazd na wielkanocny urlop w Tatrach zmienił się w koszmar kilkuset pasażerów. Ponad 10 godzin opóźnienia miał pociąg Intercity pod podhalaniny relacji Świnoujście-Zakopane. Przyczyną była awaria sieci trakcyjnej, a dodatkowo również uszkodzenie lokomotywy, mówi Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego PKP PLK. Po naprawie uszkodzeń o godzinie 11.50 pociąg wyruszył ze Zgierza w dalszą jazdę. Aktualne informacje o zmianach dostępne są na stronie portalpasażera.pl oraz na stronach przewoźników. Podróżni na bieżąco są informowani o sytuacji na stacjach i przystankach. Kurs został całkowicie odwołany na ostatnim odcinku do Zakopanego. Spalony krzyż papieski na ulicy Rzymowskiego w Warszawie zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Krzesiński. Parafia i służby wyjaśniają okoliczności pojawienia się ognia na terenie świątyni. Przede wszystkim jestem wdzięczny już moim parafianom, którzy powiedzieli księże proboszczu, na pewno zatroszczymy się o ten krzyż. Ta konstrukcja nie została naruszona, a moi parafianie na pewno zatroszczą się, aby nadal ten krzyż tutaj był. Ale trwajmy przy krzyżu, w ten Wielki Piątek przeżywajmy również duchowo, nie tylko sensacja, ale przede wszystkim chodzi o postawę duchową. Nikt nie został poszkodowany. Przed krzyżem w 1979 roku papież Jan Paweł II odprawił mszę, w czasie której wypowiedział słynne zdanie Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Negocjacje płacowe pracowników ZUS z zarządem zawieszone do czwartku 9 kwietnia. O decyzji poinformowała rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników Marta Markuń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 Wołodymir Załański zaprosił tymczasem zespół amerykańskich negocjatorów do Kijowa. Biały Dom ujawnił, że zwróci się do kongresu o zgodę na przeznaczenie 1,5 biliona dolarów na cele obronne w 2027 roku. Media podkreślają, że byłby to największy budżet na cele militarne we współczesnej historii. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły też, że Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-15. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, której celem jest odnalezienie dwuosobowej załogi. To pierwsze potwierdzone zestrzelenie amerykańskiego samolotu na terytorium Iranu od początku konfliktu. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W drugiej połowie nocy w zachodniej części kraju przelotne opady deszczu. Na południu miejscami silne zamglenia oraz lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od minus jednego do plus dwóch stopni. Cieplej na krańcach północno-zachodnich kraju od 3 do 5, A jutro w sobotę od 12 do 15, chłodniej 7, i jedenaście stopni na północy i podchalu. Sześć minut po godzinie dwudziestej. Wieczór w Polskim Radiu 24. Obok mnie Andrzej Grabowski, czyli magazyn sportowy Tuż-Tuż. Dobry wieczór. Andrzeju. Dobry wieczór. Wiem, że dzisiaj będzie o sporcie, do którego potrzebne jest kamień, to prawda? Lód to prawda? I rodzaj miotły, szczotki. W dużym skrócie tak, proszę pana, w dużym skrócie tak. To między innymi nasza atrakcja dzisiejsza sportowa, proszę pana, bo wydarzyło się coś, jak się wydaje, w polskim sporcie przynajmniej dla tej dyscypliny ciekawego, dwunaste miejsce polskich karlerów na mistrzostwach świata w elicie, w debiucie, w dyscyplinie, która kilka lat temu w Polsce choć istniała, to miała prze, przeolbrzymie problemy, bo polski związek karlingowy był właściwie fikcją literacką i tym się chyba raczej powinna interesować prokuratura niż dziennikarze sportowi tym co się tam działo ale oni się pięknie odrodzili właściwie dopiero mogli urosnąć i mamy tego miły efekt i kto wie może za 4 lata będziemy mieli debiut polskiego karolingu na igrzyskach ale nie no tak, tylko o tym oczywiście no tak ale nie mamy tego kamieniołomu w którym ów kamień się wydobywa żeby stworzyć te tak zwane Czajniki, Przepraszam cały karling, ale no, potocznie się... nazywane są te kamienie czajnikami. Na szczęście oni się nie obrażają, choć y, podkreślają, że są y, karlerami i że to są kamienie. Po prostu. A szczegóły Andrzej Grałowski. Będzie też o piłce nożnej, m.in. o Ekstraklasie i odrożających biletach na Mundial. Zanim jednak rozmowy, to kilka wyników i spraw innych. W Tauron Lidze siatkarek, początek półfinałowych gier deweloper Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. bez problemów wygrał 3 do 0. Jutro pierwszy mecz budowlanych Łódź z Unii Opola. Aby wejść do finału, trzeba wygrać dwa spotkania. W ekstraklasie koszykarzy mecze drużyn walczących o miejsce w ćwierćfinałach. Arki Gdynia i MKS-u Dąbrowa Górnicza. Arka wygrała z miastem Szkła Krosno 95 do 76, a MKS za chwilę rozpocznie wyjazdową grę z GTK Gliwice Rodajmy. To już właściwie ostatnie chwile, ostatnie dni tego sezonu zasadniczego tenisowym świecie intensywny piątek Katarzyny Kawy w Bogocie. Dziś zagra i w półfinale Debla, i w finale Singla. W Marrakeszu w półfinale Debla odpadł, dodajmy, Filip Pieczonka. W rzeczywistości piłkarskiej zmiana. Gennaro Gattuso nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Włoch. To efekt tego, że Włosi odpadli w barażach i trzeci raz z rzędu nie wystąpią w Mistrzostwach Świata. O ważnej mundialowej sprawie za chwilę. Let it snow, let it snow and snow. Ale jeszcze o tym, że warto uważać na trofea. Wybitna amerykańska alpejka Michaela Shifrin tak świętowała udany sezon, że dwa tygodnie po nim stłukła kryształową kulę, którą zdobyła za zwycięstwo w Pucharze Świata. Tu cytat. Otwieram, otwierałam butelkę szampana, korek uderzył w kulę, a ona spadła ze stołu. Tak właśnie napisała Michaela Shifrin. Tyle informacji, a teraz już rozmowy. Kilka dni temu poznaliśmy pełną listę drużyn, które wystąpią w piłkarskich mistrzostwach świata. A to, jak się okazało, pociągnęło za sobą pewne konsekwencje. Ceny biletów na czerwcowo-lipcowy mundial w Stanach Kanadzie i Meksyku, bowiem wzrosły i są najwyższe w historii. W kolejce do kasy już się ustawił Jan Pachlowski. Janku, kłaniamy Ci się. Kłaniam się nisko. Czy w kolejce do kasy raczej patrzę z takim błagalnym wzrokiem na moje karty kredytowe? które w Stanach Zjednoczonych używa się na potęgę, często są zadłużone. Nie moje na szczęście, no ale Amerykanie zadłużają się na potęgę, jeżeli chodzi o karty kredytowe. No I zastanawiam się, czy te karty to wytrzymają, jeżeli ktoś chce zobaczyć ten mundial. Ale na początku posłuchajmy, bo specyfice tego mundialu, który będzie zupełnie inny i to nie tylko na podstawie tego, że jest większa ilość drużyn, że są trzy kraje, że to jest historyczne. Mówi presti dziennikarz prestiżowego tutaj tygodnika sportowego,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 to jest szaleństwo. Nie stać mnie przy takich cenach sort of na bilet. Płacimy wysoką fair pożyczkę fair za dom. To, co FIFA robi, jest niefair. Sort of I to specjalnie jest pokazane w taki sposób właśnie kontrastowy, czyli wielki amerykański musi być najlepsze, zorganizowane najlepiej na świecie. A z drugiej strony rekordowe ceny biletów i też tutaj duże rozgoryczenie fanów piłki nożnej, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale za całego świata. Śpieszę Państwu teraz ze szczegółami, bo to jest wisienka na torcie. FIFA na przykład podniosła cenę najdroższych wejściówek na finał Mistrzostw Świata do poziomu uwaga 10 990 dolarów. W grudniu, gdy piłkarska centrala prowadziła sprzedaż po losowaniu grup turniejowych, Cena ta wynosiła 8680 dolarów, czyli skoro też podnosi są ceny, no to FIFA wykorzystuje tutaj popyt, ale nie brakuje takich opinii, że jest to po prostu mundial dla najbogatszych. Wartość wejściówek drugiej kategorii na spotkaniu mistrzostw Świata zwiększyła się z 1600 dolarów do 5785. Po ofercie sprzedaży pojawiły się wejściówki na 17 z 72 meczów fazy grupowej. Nie udostępniono natomiast żadnych wejściówek na spotkania fazy pucharowej. Na mecz otwarcia turnieju, czyli 11 czerwca w Mexico City pomiędzy Meksykiem a RPA jedynie obecne teraz dostępne bilety zdrożały z kwoty 2170 dolarów do 2240 dolarów. Jakby państwo chcieli złotówkach, to no to niecałe 4, około 3,7 za 1 dolaru. No to trzeba to za niecałe 4 wszystko yy, pomnożyć. FIFA poinformowała też, że nie wszystkie pozostałe bilety na 104 mecze, które zostaną rozegrane właśnie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Przypominamy, to wszystko będzie się działo w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Trafi do sprzedaży, a te dodatkowe wyjściówki będą udostępnione na bieżąco. Ja mówię do Państwa te słowa z Miami. Tutaj w moim mieście będzie rozgrywanych 7 meczów piłkarskich Mistrzostw Świata. Ceny są horrendalne, jak patrzyłem jeszcze tydzień temu, ale boję się patrzeć Ponownie, no to na mecz uruwaju z Arabią Saladyjską, który teoretycznie zapowiada się tutaj najmniej ciekawie, które mają być w Miami rozegrane, one były w okolicach 600 dolarów. No ale to było tydzień temu, jak patrzyłem dwa tygodnie temu, to było 500. Te ceny tak rosną, rosną, a to są jedne z najniższych właśnie teraz oferowane. Może gdzieś tam jakąś wejściówkę się trafi taniej, to zależy też od popytu ale rzeczywiście ceny biletów na mecz no, robią takie bardzo niepozytywne wrażenie, a trzeba jeszcze do tego dodać, że prognozowane są już i tak cały czas rozdające horrendalne ceny za noclegi, restauracje też sobie podnoszą ceny, tak więc to hasło, o którym kibice mówią, rozgoryczeni nitko w Stanach Zjednoczonych, a na całym świecie, że to jest mundia dla najbogatszych, no cóż... Wypada się po prostu tylko i wyłącznie z tym zgodzić. Janku, a czy Amerykanie w ogóle tymi mistrzostwami na razie żyją, czy niekoniecznie? O i niekoniecznie, nie. W tej chwili to nie jest tak, że o tych mistrzostwach się nie mówi, bo mówi się dużo i rzeczywiście pisze się w mediach, ale Amerykanie teraz mniej jak w przypadku sportu patrzą na to, co się dzieje na stacjach benzynowych, gdzie no, tania benzyna jak woda nawet często spodziana jest, jest takim dobrym narodowym. Teraz ona jest szalenie droga. Teraz jest Final Four w lidze akademickiej koszykówki, czyli coś, co tutaj Amerykanów pasjonuje. March Madness, czyli to marcowe szaleństwo, które przechodzi zawsze na początek kwietnia i finały, miliony osób przed telewizorami, miliardy zainwestowane w zakłady sportowe. Niedługo rozpoczną się playoffy NBA, więc w przypadku tych wydarzeń, to dla Amerykanów jest to zdecydowanie ważne, ale to nie jest tak, że z momentem, kiedy do tego mundialu, z tymi momentami, kiedy będzie, będzie coraz bliżej, to zainteresowanie nie będzie wzrastać. Ale tak jak podkreślamy, no to nie będzie tylko sporo, bo to będzie pomieszane wszystko z polityką, z decyzjami, szczególnie Białego Domu, które mogą być niezrozumiałe, podjęte w ostatniej chwili. Cały czas nie wiemy, czy Iran przyjedzie, jak ta sprawa będzie załatwiona. Pojawiły się takie plotki, że może Iran nie będzie grał w Stanach Zjednoczonych, ale zagra w Meksyku albo w Kanadzie. To od razu wykluczono. Tak więc na pewno jeszcze w tej perspektywie będzie się jeszcze bardzo, ale to bardzo duże działo i będziemy Państwu o tym opowiadać. Jan Pachlowski był z nami. Pięknie dziękujemy. Dziękuję. 15 minut po 20. Polskie Radio 24, w którym ze Stanów wracamy do kraju, by porozmawiać o rozgrywkach, które kiedyś miały taką melodię. Teraz bardziej hałośliwą. Tomasz Kowalczyk, zami dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Arturem Rojkiem naprawdę było całkiem nieźle, bo to on był w tej pierwszej Ta. wersji. No i właśnie, to jest w ogóle ciekawy piątek, bo to jeden z niewielu piątków ligowych, kiedy nie gramy, bo jest wielki piątek, no ale jak jutro panowie ruszą, będą grali w poniedziałek i we wtorek, to będzie się działo mnóstwo, A przecież nawet BBC zachwyca się naszą, naszą ekstraklasą i Guillaume Balas, słynny, słynny, słynny hiszpański dziennikarz, pisze, że na osiem kolejek przed końcem rozgrywek polska ekstraklasa pozostaje najbardziej bardziej intrygującą i emocjonującą ligę w całej Europie. No jak się nie zgodzić? Przypadnie. Tak, na pewno by się jeszcze bardziej i ciekawiej oglądało tę tą, tą kolejkę, bo pamiętam cztery lata temu, po tym jak awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata do Kataru jakoś inaczej. Patrzy się na polską piłkę, szuka się tam potencjalnych kadrowiczów. No i to jest ten lekki ból serca, który przy oglądaniu piłki jeszcze pewnie będzie kibicą w naszym kraju przez chwilę towarzyszył. Ale Ligę Liga. Liga się taką, y, jaka jest. Y, no i na przykład y, Jagiellonia biały stok lech poznań no jutro będzie się mecz, mecz na deser jutrzejszy i teoretycznie można by się spodziewać że lech który był w niezłej formie przed przerwą reprezentacyjną odskoczył na trzy punkty ma szansę wykonać gigantyczny krok ale jakby miała wyglądać nasza ekstra w stronę mistrzostwa jakby miała wyglądać nasza ekstraklasa, jakby tak po prostu lech sobie wygrał w białym stoku i odskoczył na trzy punkty to bez punktów. sensu zwłaszcza że, że, że drugie w tabeli Zagłębi ostatnio przegrało dwa Mecze i gra we wtorek z Arką Gdynia na wyjeździe. Arką, która broni się przed spadkiem. Ma nowego trenera, tak? Arka ma nowego Danielsza trenera, no ale wypadałoby, żeby za Głębię w końcu coś zaczęło wygrywać. A nie stało się Wisłą Płock, która przegrała ileś chyba pięć meczów z rzędu, spadła z podium gdzieś w środek tabeli. Teraz znowu zaczęli wygrywać i znowu zaczęli zbliżać się do Pucharów. Tak, no rzeczywiście wydaje mi się, że. Ta karuzela raczej będzie się tak kręciła jeszcze przez kilka kolejek, no chyba, że nas naprawdę zawodnicy Lecha Poznań zadziwią, wygrają, nagle zaczną odskakiwać i jak, jak żyć z taką ekstraklasą, ale na przykład Raków Częstochowa bardzo ważne spotkanie. W tym momencie 6 punktów straty do e, lidera. Grają z Widzewem, który już ma naprawdę potężny nóż e, na gardle. Przypominamy, widzę w to chyba osiemnasta czy 17 drużyna w Europie, która wydała najwięcej na transfery zimą. E, w całej Europie, gdzie, gdzie na czele gdzieś był Manchester City, a w 17 i taka drużyna naprawdę widmo spadku zagląda im głęboko w ostatnio To już trochę lepiej wyglądało. no Wiedzefie. Tylko, że punktowo dalej nie wygląda za dobrze, a jeszcze trzeba przegonić Legię i jeszcze kilka innych. Chyba, drużyn. że Radomiaka na przykład tam się cały czas coś zmienia, teraz Bruno Baltazar wraca po dwóch latach, po tym jak bodaj klub Kyliana Mbappes zdegradował do trzeciej ligi, o ile pamiętam. No ciekawy ruch na pewno w Radomiu i zaskakujące też rzeczy dzieją się w Krakowi, wiemy o tych problemach właścicielskich, jak Krakowia zaczęła pikować po tym, jak usłyszeli że są tam cały czas e, problemy e, o, o działkę, kłótnie i tak dalej. No i tak spojrzałem, Krakowia 36 punktów. No, gdyby nie miała e, gdyby miała dwa mniej, to bym chyba obstawiał, że ma największe szanse jednak e, grona tych drużyn, które są wyżej gdzieś, gdzieś zjechać. Ale, ale może też w pucharach trzy... zagrać. Przecież. Może zagrać w pucharach, ale 36 punktów, no to wydaje się, że mm, powinna się... Krakowia i drużyna, która ma 36 punktów utrzymać na koniec e, sezonu, chociaż może być ten sezon rzeczywiście bardzo zaskakujący pod tym kątem liczby punktów e, dającej utrzymanie, bo czasami 33 wystarczały. Teraz pewnie e, koło 40 coś no, tak na około. To wygląda. 40 to może nie, ale 39 tak. Tak Do, bym to widział. Dodajmy, że y, będąca teraz w strefie spadkowej Arka ma 30, tuż nad strefą spadkową Legia też 30. No to chyba nawet może być ponad 40, proszę pana, coś tak mi się wydaje. Ale właśnie ciekawy mecz będzie też w tej kolejce. Pogoń Legia. pogoni która też jest bardzo blisko strefy spadkowej kontra Legia, która wiosną gra lepiej, ale wciąż od tej strefy spadkowej się nie oddala. No to właśnie nam pokazuje forma Legii, że chociaż Legia przestała przegrywać notorycznie mecze, to nie wygrywając, bo, bo sporo Legia remisuje... No, nie ucieka ze strefy, i jak miałaby zdobyć 40 punktów i się nie utrzymać, to wydaje się to jednak nie nierealne w osiem kolejek, że legia tylko z 9, 7 punktami się utrzyma, tak? No, no jeszcze trzeba coś dołożyć więcej i właśnie w okolicach tych 39 zdobyć, żeby, żeby się utrzymać. No i rzeczywiście, mecze Pogoni z Legią były mega ekscytujące w ostatnich latach. Wysokie wyniki, strzelaniny takie w jedną, w drugą stronę. 4-3, chyba pamiętam, w Szczecinie taki, taki mecz. No i zobaczymy, zobaczymy, jak zaprezentuje się Kamil Grosicki, który no przecież... No właśnie. Który przecież, tak? Drugie pożegnanie z reprezentacją. Ciekawe, czy ostateczne, czy to będzie jak Jan Achonen, który trzy czy cztery razy wznawiał i kończył, wznawiał i kończył. No wydaje się, że, że drugie i ostatnie, że nie zanosi się na to, żeby miał pomagać reprezentacji, liczył na ten mundial. Tak jak zaczynaliśmy właśnie ten wątek ekstraklasy, no każdy liczył na, na Mundial, ale na, tych, na tej liczbie 101. Zatrzyma się raczej tutaj licznik Kamila Grosickiego, no którego zapamiętamy z tych rajdów, z pięknego gola z Rumunią. Przecież ten najbardziej chyba wpada nam w pamięć. Tylko podanie z meczu wyjazdowym z Niemcami, fałszym do Lewandowskiego. Tak, rewelacyjne. Z zewnętrzną częścią stopy tak. i generalnie zapamiętamy go, no właśnie, że, że lubił się żegnać z reprezentacją. Tomasz Kowalczyk o tym Państwu opowiadał. Z Tomkiem zresztą w, w naszym sportowym weekendzie również się spotkamy. w Dziękuję, pięknie. ligowych. 22 minuty po 20. W Polskim Radiu 24 na koniec wracamy do Stanów, by opowiedzieć o ważnym wydarzeniu w historii pewnej dyscypliny, której początki były takie. Pierwsze zmianki o, o, o tym, że gdzieś tam rozgrywane zostały jakieś gry na za zawartniętym jeziorze. Przy pomocy kamieni w Szkocji to są datowane na, na XVI wiek i, i z tego też okresu pochodzą pierwsze takie bardzo prymitywne kamienie karlingowe, które po prostu kiedyś były polnymi głazami, może z nieco wydrążonym jakimś takim uchwytem, żeby było łatwiej nim rzucać. Polscy karlerzy zakończyli kilkanaście godzin temu debiutancki występ w Mistrzostwach Świata Elity. W Ogden w stanie Juta zajęli dwunaste miejsce i utrzymali się w elicie. Dodajmy, na igrzyskach dopiero co występowało 10 reprezentacji, a z dwunastu meczów Polacy wygrali dwa. Z nami jest Krzysztof. Domil, jedyn, domin, jeden z członków naszej reprezentacji. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, no to, to, tak tutaj taką ciekawostkę podaje wasz, wasz związek karlingowy, że jesteście drugą najwyżej notowaną męską drużyną w światowej hierarchii w olimpijskich grach zespołowych, tuż po siatkarzach, także brzmi dumnie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Taka ciekawostka pojawiła się na Twitterze i chyba rzeczywiście jest to prawda, także jest to dla nas duży powód do radości. Czym dla Was jest ten występ? To, że się utrzymaliście w elicie, w tym debiucie? No, ciężko to opisać słowami, bo to naprawdę uważam, że jest to gigantyczne osiągnięcie, jeśli chodzi o dyscyplinę, bo patrząc na potencjał, finansowanie, pozycję polskiego karlingu na świecie można powiedzieć, że nas tu tak naprawdę nie powinno być. A my tu byliśmy, walczyliśmy jak również z wieloma najlepszymi reprezentacjami. Wiele krajów chciałoby w ogóle być na tych mistrzostwach, a nie mogło być. A... A my nie dość, że tu byliśmy, to jeszcze daliśmy naprawdę wiele fajnych meczów i utrzymaliśmy się w tej najwyższej dywizji na przyszłą tak Także jest to ogromna radość i, i myślę, że w pewnym sensie spełnienie sportowych marzeń. Natomiast jakby widzimy, ile dalej możemy zrobić i, i jesteśmy, można powiedzieć, głodni na więcej. No tym bardziej, że jak się patrzy... W przyszłość, 2030 rok, igrzyska olimpijskie. Na tych ostatnich było 10 drużyn, teraz jesteście 12 drużyną świata, to to już daleko nie jest. Ale, można powiedzieć tak, że daleko nie jest. Już w tym sezonie byliśmy, można powiedzieć, e, krok, co prawda duży krok, ale, ale krok od tych igrzysk. Natomiast jakby utrzymanie w tych mistrzostwach świata na kolejny sezon e, od przyszłego sezonu reprezentacje będą zdobywały punkty do rankingu olimpijskiego. Także to, że my się utrzymaliśmy w, tej, w tych mistrzostwach świata i w przyszłym sezonie już zaczniemy zdobywać punkty do tego rankingu olimpijskiego, to, to rzeczywiście te igrzyska zaczynają brzmieć realnie. Panie Krzysztofie, kiedy Kilka lat temu patrzył Pan na perspektywę polskiego karlingu, gdy ten karling był jeszcze co tu kryć? Od góry nie psuty przez jeszcze poprzedni Polski Związek Karlingu, nie ten obecny. Wyobrażał Pan sobie, że dojdziecie do takiego etapu, że naprawdę będziecie myśleć o, o igrzyskach, o, o tym, że, że możecie być w elicie i walczyć poważnie z poważnymi? Dobre pytanie. Znaczy, to było na pewno marzenie i cel naszej drużyny, którą my założyliśmy. Na pewno my trenowaliśmy po to, żeby być gotowym, kiedy tylko polski związek zostanie przywrócony do, do tej do światowej federacji i będziemy mogli grać, więc z perspektywy takiej proceduralnej, administracyjnej wydawało się to nierealne, natomiast jakby nasze cele sportowe opierały się na tym właśnie, że, że dążyliśmy do takiego wyniku, jaki osiągnęliśmy teraz. To jak to zrobiliście? Bo mi się przypomina od razu wypowiedź naszych saneczkarek po, po starcie słynnym na igrzyskach, gdy zajęły szóste miejsce. One dość dosadnie powiedziały, że są po prostu dobre, dlatego im poszło mimo sprzętu, który najmłodszy nie był. To jak to się stało, że wyście tak po prostu sprawnie ruszyli? Zdecydowanie poświęcenie. Jakby ilość treningów, ilość czasu spędzonego na lodzie, na siłowni, tak naprawdę nasze poświęcenie, poświęcenie naszych rodzin to, ile sami w siebie zainwestowaliśmy, kiedy, kiedy Związek Sportowy nie działał, to po prostu taka, taka solidna, uczciwa praca po prostu spłaciła się i dała efekty. Po godzinach dodajemy, prawda? Bo przypominamy to przy każdej naszej rozmowie, ale myślę, że, to, że rzadko jest tak, że, że, że słuchacz jest ten sam i zawsze trafia na rozmowę o karlingu. Więc panie Krzysztofie, przypomnijmy, jak to jest u was z pracą poza karlingiem. Tak jest, no my wszyscy pracujemy, każdy z nas ma pracę, natomiast jakby e, jeśli chodzi o ilość treningów, no to my trenujemy nie mniej niż profesjonaliści, no bo, bo spędzamy, e, mamy 3-4 sesje siłowni w tygodniu do tego e, treningi na lodzie, kilka, kilkanaście godzin w tygodniu, także e, także no, łączymy to z pracą i, i no jest jakieś jest w tej dyscyplinie, nie narzekamy. E, My kochamy po prostu ten sport i, yy, i to chyba wszystko prowadzi nas do, do takich wyników właśnie, jakie mamy. To przypomnijmy po kolei, patrząc na waszą drużynę yy, uczestników Mistrzostw Świata Elity w karlingu. kto jest kim na co dzień? Tak, Maksym Grzelka, nasz rezerwowy, on pracuje w rodzinnej firmie yy, detailingowej, do tego prowadzi eventy karlingowe yy, na, na hali w Łodzi. Bartosz Łobaza, nasz Lid, jest konstruktorem części samochodowych. Dwójka Marcin Ciemiński jest kapitanem w liniach lotniczych Ryanair, czyli, mówiąc krótko, jest pilotem. Ja pracuję w korporacji finansowej, zajmuję się negocjacją kontraktów. No i nasz kapitan Konrad Stych, on jest najbardziej związany z karlingiem, bo on pracuje jako ice master na hali karlingowej, karling Łódź, czyli jest osobą na co dzień przygotowującą lodowisko do, do uprawiania tego sportu, także on też może codziennie dzięki temu trenować i, i, i naprawdę można powiedzieć, że niemalże profesjonalnie zajmuje się karlingiem. Krzysztof Domin był z nami, reprezentant Polski w Karlingu, członek polskiej reprezentacji, która wczoraj zakończyła występ swój debiutancki w Mistrzostwach Świata Elity. Dodajmy, Polacy w tych Mistrzostwach zajęli 12 miejsce. Bardzo Panu dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. My również pozdrawiamy i kłaniamy się nisko w magazynie sportowym w składzie Eldar Pedorenko, Paulina Ollak, Rafał Roślik i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 20.30, Ewa Zapraszam. Pół godziny temu sprzed Kościoła Świętej Anny w Warszawie wyruszyła centralna droga krzyżowa. Krzyży do kolejnych stacji będą nieść m.in. księża, studenci, lekarze, policjanci i żołnierze. Do drogi krzyżowej można dołączyć w dowolnym momencie trasy, mówi rektor Kościoła Świętej Anny, ksiądz Mateusz Gawarski. Idziemy wokół Starego Miasta, ulicą Miodową, Senatorską, przez plac teatralny, ulica Królewska i powrót znowu właśnie krakowskim przedmieściem przed Kościołem Świętej Anny, gdzie na zakończenie będzie słowo arcybiskupa Adriana Galbasa. W rzymskim Koloseum trwają ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej z udziałem Leona XIV. Jako pierwszy papież w historii będzie niósł krzyż przy wszystkich 14 stacjach. Ministerstwo Zdrowia zapowiada odwołanie od wyroku belgijskiego sądu pierwszej instancji w sprawie zapłaty za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Zamówił je, a potem ich nie odebrał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Współautor podcastu Strefa Wpływów Jacek Czarnecki zwrócił uwagę, że jeśli sąd drugiej instancji podtrzyma rozstrzygnięcie, Polska będzie musiała przeznaczyć na spłatę zobowiązania środki, które mogłyby trafić na wsparcie systemu ochrony zdrowia. Jeśli w tej chwili brakuje pieniędzy na wszystko, bo dużo wydajemy po prostu na programy socjalne, które rząd utrzymuje, bo nie może z nich zrezygnować, bo jak zrezygnuje, to będzie krzyk, że zabiera, nie wiem, emerytom, rodzinom wielodzietnym itd. Nie stać nas na to, żeby w tej chwili jeszcze wydawać na to, że PiS przepalił jakieś pieniądze. Orzeczenie jest nieprawomocne, a chodzi o prawie 6 miliardów złotych. Pfizer pozwał też Rumunię. Bukareszt ma zapłacić prawie 600 milionów euro. Wojsko będzie kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ramach operacji Bezpieczne Podlasie oraz Bezpieczny Zachód. Współpracę żołnierzy z funkcjonariuszami Straży Granicznej przedłużono o pół roku. Operacją dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie szczelności granicy i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.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 Ilość nieprawidłowości się mieści w granicach 25% wszystkich kontrolowanych produktów. Możemy ufać temu, co jest w sklepach? W większości myślę, że tak. Jakość białej kiełbasy kontrolowano też w trzech innych województwach. W sumie na 30 przebadanych próbek problemy stwierdzono w ośmiu przypadkach. 33 minuty po godzinie 20. W Polskim Radiu 24. Są takie miejsca na świecie, które są bardzo smutne, i na pewno do takich miejsc należy Strefa Gazy. I o tym będzie rozmawiała Magdalena Skajewska. Świat w powiększeniu.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 Odgruzowanie przecież tych ton gruzu powstałego w wyniku działań zbrojnych w ogóle ma miejsce? Czy trudno mówić o odbudowie? Bo nawet materiały budowlane są na takiej specjalnej liście po Izraela, zwanego dual use, dual czyli podwójnego użytku, przemysłu podwójnego użytku i są.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 w tej chwili w ogóle punktów medycznych tak łącznie funkcjonuje 42%. Hmm. Pamiętam, że jak jeszcze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 konfliktu militarnego, takiego na większą skalę? Tak. To, znaczy to właściwie jest obawa każdego dnia, czy znaczy, że w każdej chwili to, to zawieszenie broni jest tak, no, tak kruche. I no, nie ukrywamy tego, no, łamane też po prostu właściwie niemal każdego dnia w jakiejś tam skali, że, no, że trudno tutaj mieć jakąkolwiek pewność tego, że, że ono nawet w tej formie, jaka jest teraz, czyli tak mówię, no, daleki od ideału,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 kilka tygodni, czy kilka miesięcy, czy kilka lat to, to jakaś eskalacja nastąpi. Dobrze, wróćmy na koniec jeszcze do tego waszego projektu, czyli Klinika Leczenia Ran działa od 1 marca w Hanunis przy szpitalu Nasser. Powiedz, jeżeli któryś ze słuchaczy, któraś ze słuchaczek chciałaby was wesprzeć, gdzie powinna się zwrócić? Można wejść na naszą stronę internetową pm.org.pl i tam nawet na szczycie strony w tej chwili będzie informacja o, o tej zbiórce